Cześć, wartej, ja to mówi Jania, to Grzyga, przejdę mnie, gdyby Nie mogę Cię opisać, bo nie mam już nic na koncie. W ogóle nie chciałbyś się nie pamiętać, W czasie Miedzika nie jestem fajną dziewczyną. Nie jestem ani ładna, ani szczupła, jestem po prostu próba brzydka i nie jestem fajna. Musisz się zapisać Miedzika, jak chcesz się już powtarzam. I po prostu na pewno nie chciałbyś się nie pamiętać. Zakończę. Znaczy, mhm. Cześć. Jak chcesz to zrobić? A może zostawić mój numer domowy? po zablokowaniu komórka, jak też komórka była na domowie, to jest 4, 4, 4, 3. Cześć, wesołych. <śmiech> Chciałbym być wesołych ale zapiszcie się w do Nowego żeby był lepszy niż w Aby odtworzyć ponownie tę wiadomość, naciśnij jeden. <śmiech>